Dobrze, moi drodzy, więc ruszamy z pracą, a później będzie też pani Alicja poprowadzi wieczór integracyjny, czy jak to nazwać, zapoznawczy. Więc ruszamy z programem 12 kroków. To jest narzędzie do naszej pracy nad sobą na te dni rekolekcyjne. Wiem, że niektórzy z Was przechodzą program Reszczyżyć, 12 kroków dla chrześcijan. Wiem, że niektórzy już nie tylko przeszli ten program, już zrobili, ale są też tymi, którzy prowadzą kolejne grupy. Natomiast tutaj nie, nie, nie chcę, żeby rekolekcje były nawet po części jakąś formą warsztatów, czy jakąś formą poradnictwa, jak prowadzić te, te kroki dla innych, tylko żeby to była praca nad samym sobą. Żeby to były rekolekcje w sensie ścisłym, czyli pracuję nad sobą, nad, moim, nad, no, nad moją więzią z Bogiem, nad moim charakterem, nad prawdą o sobie, nad wyciąganiem wniosków dla siebie. I, a, I to jest najlepsze przygotowanie do pomagania innym. Bo narzędzie podstawem pomagania innym nie jest 12 kroków, tylko ja. Ja, człowiek, z moją, daj Boże, coraz większą dojrzałością. I gdy chodzi o pracę w grupach, jak ją nazwijmy, to proponuję prostą zasadę, że po danej konferencji przed jutro rano, bo będzie chyba pierwsza praca w grupach, że każdy z Was daje świadectwo, a ile chce, co w tych trzech pierwszych krokach, które mam nadzieję, dzisiaj zrobimy wieczorem, co mi najbardziej dotknęło, co dla mnie najważniejsze czy mam największą? Po prostu świadectwo. Dzielę, dzielę się, tak jak na meetingu a czy na pokrewnych, dzielę się tym, co we mnie. Po prostu się dzielę, nic nie, nikomu nic nie radzę, yy, nie, nie opowiadam też o tym, jakie mam przypadki, jeśli sam prowadzę 12 kroków w jakiejś grupie, tylko mówię o sobie. Yy, co w danym kroku, jak każdy, nich sobie wybierze jakiś element, i się podzieli, co mi szczególnie się dobrze udało zrobić, jest, czy, mam, czy, czy mam największe problemy, czy co teraz lepiej rozumie niż dawniej, czy może w tym momencie. Więc po prostu dzielenie się świadectwem z, tych, z tego, co się we mnie dzieje w danym zakresie kroków, które robimy. Ok, to ruszamy. Jeszcze tytułem wstępu jest ten program podstawowy mianowicie 12 kroków AA. Są programy pokrewne 12 kroków dla narkomanów, 12 kroków dla hazardzistów. Na przykład dla hazardzistów to bardzo zniekształcili, no mówię z, z bólem, te 12 kroków. To, co tam jest u hazardzistów, to prawie już nie ma nic wspólnego z 12 krokami AA. Więc yy, może biuro krajowe AA, ale to nie masz problem. Powinno się tym zająć i powiedzieć, nie chcę dadzą inną nazwę, ale niech to się nie, w ogóle nie kojarzy z 12 krokami bo ta jest kompletnie wypaczona i tam w ogóle nie ma Boga w tych, w tych krokach, Więc to nie ma nic wspólnego z 12 krokami. Więc to jest pierwsza uwaga, że istnieją różne wersje programu 12 kroków A dostosowane, czyli czy jest próba dostosowania do różnych uzależnień. I niektóre próby są no bardzo dziwne, wręcz ideologiczne, fatalne, ideologiczne na przykład, żeby z definicji wykluczyć Boga z programu 12 kroków. No to już nie ma tego, programu 12 bo Tam Bóg jest centralny, jak zobaczymy. I jest 12 kroków dla chrześcijan. Nie, nie za bardzo jestem entuzjastą tej nazwy. I oczywiście my chrześcijanie, którzy chcemy też korzystać z tego narzędzia na nasz sposób, na przykład nie będą uzależnionymi, w sensie ścisłym od jakiejś substancji, czy jakiegoś zachowania, ale chcą wzrosnąć. Mamy święte prawo też, tak jak narkomani, czy nie porównuje się z nimi hazardziści, czy inni Żarciuchy mamy prawo i my sobie ten program naszemu sformułować w miarę wiernie oryginałowi, ale co mnie tu co mnie niepokoi, że tak powiem, jak nazywamy ten program 12 krokami dla chrześcijan, to się sugeruje niestety, że program podstawowy 12 kroków nie jest dla chrześcijan. No bo dopiero nasza wersja jest dla chrześcijan, więc tu jest mój ból, ale nie takie bóle się znosi, więc warto po prostu mieć świadomość, Cały program AA jest ściśle chrześcijański, oparty na Biblii, a zwłaszcza na liście św. Jakuba. Natomiast my nie w tym sensie mamy to, cośmy nazwali 12 kroków dla chrześcijan, że oryginał nie jest dla chrześcijan, tylko że my ten oryginał, który jest dla chrześcijan i dla wszystkich, którzy odkrywają o Boga i prawdę sobie, my to dostosowujemy na troszkę modyfikujemy, nie dlatego, że teraz będzie tak chrześcijan, tam tamto nie było oryginalny chrześcijan, tylko, że modyfikujemy na nasze potrzeby, bo nie jesteśmy uzależnieni, bo my nie jesteśmy alkoholikami, narkomanami, otomanami, gazodzistami, a też z tego, z tego, z tego programu chcemy korzystać, to ściśle jako chrześcijanie. No to w tym sensie tłumaczmy sobie innym, ale nie w sensie, że oryginał nie jest dla chrześcijan, to było jasne. No dobra, to teraz ruszamy z tym programem. Ja czytał wersję tej całkowicie oryginalnej. Ona na szczęście ma... powiem Później, dlaczego na szczęście, małe modyfikacje, ale bardzo ważne, które ja się osobiście biłem w AA od 20 paru lat i teraz parę miesięcy temu wreszcie dokonali nowego tłumaczenia fragmentu Wielkiej Księgi A. łącznie z, tymi, z tym fragmentem, gdzie jest te 12 kroków wewnątrz fragmenty, mamy doprecyzowane tłumaczenie, wreszcie. I to teraz wierne oryginałowi. Okej, okay, doruszamy. Pierwszy krok który każdy z nas ma też zrobić. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem. Otóż tutaj oczywiście nie musi być alkohol, który jest podstawą, że tak powiem, bezsilności, czy powodem bezsilności. Tylko ta druga część, to do nas wszystkich się odnosi. Przestaliśmy kierować własnym życiem. Każdy z nas w jakimś aspekcie przestał kierować własnym życiem, nieraz może w jakimś drobnym, gdzie jest, powiedzmy, na przykład plotkuję i nie jestem w stanie z tym zerwać, czy się przejadam, czy szkodzę sobie zdrowiu, za późnym chodzeniem spać, bo za wcześnie to tam mało kto, teraz jest za późno. Czy na przykład yy, ja, małżonek, podejmuję dyskusję ze współmałżonkiem, yy, z którym te, te dyskusje nie mają żadnego sensu. Rannie mnie ta druga strona, powiedzmy od dziesiątków lat. Nic nie mądrzeje, nawet tak, jeśli ja mam świętą rację, to nie dociera z drugiej strony i może inne sposoby mogą zadziałać, no, ale na pewno nie próba dyskusji, rozmowy, bo to tylko się pogarsza sprawę, bo ten ktoś mnie jeszcze bardziej rani i tyle. No i ja to robię od tysiąca lat i no to próbuję. W tym aspekcie jestem bezsilny, no, no bo walę głową w mur i, i nie wyciągam wniosku że, że, że tego muru głową nie przebije. Otóż, jakie są formy? Każdy z nas ma jakieś dziedziny życia, drobniejsza, niektórzy, większość z nas i ważniejsze, gdzie walimy głową w mur, gdzie sobie z czymś nie radzimy, z jakąś naszą słabością, z jakimś uzależnieniem, niekoniecznie psychotropowym, ale behawioralnym, czy w postaci jakiegoś zachowania, w którego się uzależnili, czy w, czy w relacji międzyludzkiej, z, jakiejś, z bliską osobą czymś ważnym sobie nie radzimy i tego nie uznajemy. Więc dopóki nie uznamy, że mamy problem, że sobie z nim na razie przynajmniej nie radzimy, ten problem będzie trwał, będzie się powiększał. Więc ten pierwszy krok nam mówi innymi słowami prawda nas wyzwoli, prawda o nas, o tym, że w czymś, w nas samych, czy w naszych relacjach z innymi ludźmi sobie nie radzimy. Walimy głową w mur i udajemy, że, że nie walimy głową w mur, tylko że robimy coś rozsądnego, a nie robimy. Otóż co jest warunkiem, żeby żeby zaczęło się na plus zmieniać nasze życie. Także w tym aspekcie, w którym żeśmy weleli głową w mur, mówiąc z tym porównaniem. Otóż warunkiem jest przyznanie się do... uznanie prawdy o sobie, czyli przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni. Wobec jakiejś naszej słabości, wobec jakiegoś nawyku, wobec jakichś powtarzanych błędnych schematów zachowania z mężem, żoną, synem, córką, z mamą, tatą, z kimś tam jeszcze w miejscu pracy. A więc coś, coś w naszym życiu nie gra. Do tej pory, że nie grało, ale myśmy udawali, czy wręcz wierzyli, że gra. No i ze szkodą dla nas, ze szkodą może dla innych ludzi, może z coraz większą szkodą. I wreszcie pora przyznać, że coś w naszym życiu nie gra i że jesteśmy w tym, w tym momencie w tej sprawie bez silny. Otóż czy to jest łatwo przyznać? No nie trudno. Trudno nam się jest przyznać do błędów, nawet drobnych, zwłaszcza na ta taka chora męska zuma, a co dopiero się przyznać do jakichś poważnych błędów, a co dopiero do, do bezsilności. Zrobimy wszystko sami przed sobą, automatycznie, spontanicznie, bez swojej woli, żeby się nie przyznać do bezsilności. Bo mile jest powiedzieć tak, radzę sobie z życiem, niż powiedzieć, no nie, w niektórych aspektach życia mojego, w moich relacjach jestem bezsilny, mam poważny jakiś problem, może nie jakiś straszny, ale jednak poważny, wystarczający, żeby ranić mniej i żebym ranił może niechcący innych, czy żebym się dawał ranić. No i sobie z tym nie radzę, więc to jest ciężko uznać. I jakie są klasyczne przykłady sytuacji, w których ktoś nie przyznaje się do bezsilności. Mimo ewidentnej bezsilności idzie w zaparte. No, wszystkie uzależnienia te takie klasyczne, one się dzielą, tak to powiem tylko, na psychotropowe i na behawioralne, czyli uzależnienia od substancji, jakiejś alkohol, narkotyk, nikotyna, dopalacz, leki, jakieś tam tak zwane tabletki przeciwbólowe i w ogóle leki, uzależnienia od leków też może być samo w sobie. W każdym razie uzależnienie od różnych substancji chemicznych, które modyfikują nasze myśli i przeżycia. Albo uzależnienie, uzależnienia behawioralne, czyli od zachowań. Na przykład erotomania, zakupocholizm, uzależnienie od komputera, internetu, urządzeń elektronicznych, uzależnienie od plotkowania, czy uzależnienie od lenistwa, to też istnieje. A więc to są uzależnienia od jakiegoś typu zachowań. Nie od substancji, ale od zachowań. Często są to krzyżowe, ktoś ma problemy z alkoholem i na przykład z, z, z seksualnością, czy z komputerem, z internetem. Więc jedne są psychotropowe, drugie yy, zależne od zachowań. Im bardziej ktoś jest uzależniony, tym bardziej idzie w zaparte, że, nie jest że w ogóle nie jest uzależniony, że w ogóle nie ma problemu. A jeśli na przykład alkoholik, czy narkoman czy, czy hazardzista, a jeśli już fakty są tak straszne, powiedzmy policja aresztowała za prawo, prawo jazdy za jazdę po yy, sąd skazał na więzienie za pobicie, żony. Czy także męża przez żonę zdarza się pod wpływem alkoholu, więc no, no już ekstremalnie trudno negować, że jakiś problem jest. No tutaj ktoś mówi, tak, jest problem w moim życiu, ale, ale to nie to, że ja jestem bezsilny, tylko ktoś mnie skrzywdził, policja się zawzięła na mnie, czy żona mnie sprowokowała do, do uderzenia jej, a sprowokowała, jestem w porządku, ja nie mam problemu, to ona ma problem, bo mnie sprowokowała, no ja się dałem, no ale kto by się nie dał w tej sytuacji, nawet Pan Bóg wytrzymał, no tego typu iluzję. Więc y, pierwsza, pierwszy sposób nieprzyznania się do bezsilności to jest udawanie sam przed sobą, że w ogóle nie mam problemu. Nie tylko, że mam problem, ale sobie radzę, bo w ogóle nie mam problemu. To wszyscy inni mają problemy. Jak coś nie gra, to Bóg jest winien, to małżonek no, jest winien, to dzieci są winne, to y, rząd jest winien, to, to ktoś tam, coś tam, tylko nie jadą. A więc to jest naj, najprostsze. I właśnie większość uzależnionych stawia sobie barierę w przyznaniu się do bezpieczności już jeszcze dużo wyżej. W ogóle nie mam problemu, z Tylko, że nie jestem bezpieczny, z alkoholu, narkotyku, hazardu, komputera, internetu, pornografii. W ogóle nie mam problemu. To jest ucieczka do przodu. <śmiech> do Natomiast jeżeli już... I dlaczego ten ktoś potrafi iść w zaparte, ten ktoś uzależniony, czy przy jakimś innym wielkim problemie? No bo to jest strasznie stresujące uznać, że mam jakiś potężny problem, że bardzo błądzę, że na przykład wpadam w jakieś śmiertelne uzależnienie, czy że dręczę moich bliskich, którym śrubowałem miłość. No to jest potwornie stresujące uznanie w ogóle problemu. Czy jestem jeszcze jakoś tam silny, czy już kompletnie bezsilny, to już drugi, drugi aspekt, ale że w ogóle mam taki potężny problem, że sam siebie na przykład zabijam na raty, przez jakieś uzależnienie i zadręcza moich bliskich, czy, czy przez jakiś straszliwie ciężkich rzek i sobie nie radzę w tej sferze życia, więc najlepiej zanegować w ogóle jest problem. Jak to jest możliwe na przykład u alkoholików, narkomanów, erotomanów? No jest możliwe przez te mechanizmy, które trzeba znać. Jak macie kogoś uzależnionego, w tej chwili chyba w Polsce, każdy ma i w ogóle w Europie, w każdej rodzinie są uzależnione, że już małe dzieci, już w przedszkolu, uzależniony od, od urządzeń elektronicznych na przykład, to już małe dzieci. Nie wiem, czy jest z nami jedno dziecko, w Polsce, które nie było już uzależnione. To kwestia stopnia uzależnienia, ale większość dzieci w przedszkolach już są pouzależnione, a już w podstawówce, to już, już nie mówię o starszych. Więc każdy z nas na co dzień się styka się w tej chwili już w naszych czasach z uzależnionymi. I co się wtedy dzieje w uzależnionym człowieku, to trzeba na wiedzieć. Bo te mechanizmy tłumaczą, dlaczego skrajnie trudno jest uznać w ogóle problem, na no a to problemu, że, że wobec tego problemu jestem bez się, ale w ogóle uznanie problemu. I dlatego wiek na przykład 80% alkoholików, 90% narkomanów umiera, jako przykłady, zanim zrobią pierwszy krok w kierunku ocalenia, zanim w ogóle uznają, że o, jakikolwiek problem mają w życiu. Ogromna większość umiera, oszukując się i tam zaparte do, do śmierci. Dlaczego? Pierwszy mechanizm, który sprawia, że idę w zaparte, że się nawet sam przesą nie przyznaję do problemu, a co dopiero do bezsilności, to jest to, że jestem przy uzależnieniu ślepo zakochany w czymś, od czego się uzależniłem. Ślepe zakochanie. Ja to nazywam w skrócie śmiertelne zakochanie czy ślepe zakochanie w śmiertelnym wrogu. To, bo to coś, czym się zakochuję i zabiję na raty. Ale ja w tym czymś jestem ślepo zakochany. Alkoholik jest ślepo zakochany w alkoholu, narkoma z narkotyku, hazardzista w hazardzie. Seksopoli w seksie, uzależniony od komputera, internetu, w tychże urządzeniach i w, tych, i w tym świecie wirtualnym. Śle śmiertelnie zakochany w śmiertelnym wrogu. To coś mnie zabija, ale ja w tym czymś jestem zakochany. W relacjach międzyluskich też to bywa, ale powiedzmy jakaś dziewczyna ślepo zakochana w prymitywnym kopach, Ręcznie poniża, wykorzystuje seksualnie, psychicznie, emocjonalnie, finansowo, wykorzystuje jej pracę, ona sprząta, pracuje, gotuje, bierze, on się bawi, życie nią. Więc jest, on jest jej śmiertelnym wrogiem, on, on zabije na raty, zniszczy ją kompletnie, tylko kwestia czasu, a ona tego nie widzi, bo jest tak ślepo zakochana. To jest najgłupsze nawet zakochanie najbardziej naiwnej dziewczyny w jakimś okrutnym mężczyźnie to jest jeszcze nic wobec tej ślepoty zakochania czy uzależnieniach. To też jest uzależnienie, oczywiście, jakieś ślepe zakochanie. Uzależnienie od osoby z kolei, emocjonalne, ale uzależnienie w alkoholu, w narkotyku, w seksie, w świecie wirtualnym, w hazardzie jest jeszcze straszniejsze. To, wydaje się, że to jest niemożliwe, jak widzimy, jak, jak się potrafi dać zniszczyć dziewczyna ślepo zakochana w prymitywie, w agresorze, a, a jednak może, można być jeszcze bardziej naiwnym, jeszcze bardziej ślepo zakochanym. I dlatego większość uzależnionych, zwłaszcza od substancji psychotropowych, ale także od hazardu, od, od seksu, od, od kogutera, większość umiera. Tak długo gdzie w tym kwicie, że umrze większość, ogromna większość. Więc pierwszy mechanizm jest to ślepy zakochanie, to jest najstraszniejszy mechanizm. Drugi mechanizm, już bezpośrednio związany z zaprzeczaniem, tym naszym krokiem pierwszym, a to jest nałogowe oszukiwanie samego siebie. Każdy uzależniony, ale nie tylko uzależniony, każdy który, człowiek, który ma potężne problemy w życiu i potężnie błądzi, niekoniecznie grzeszy, bo jeżeli jest nieświadomy, czy, czy jest niewolony, to, to, to, to robi straszne rzeczy, a niekoniecznie ma straszne grzeby, ale to jest inna historia. Do tego przejdziemy w późniejszych krokach, przed obrachunkiem moralnym. W każdym razie, jeżeli ktoś jest ślepo zakochany w śmiertelnym wrogu i sam się przez, zadręcza, służąc temu wrogowi, jakby służył samemu Bogu, i zazwyczaj swoich bliskich przez to, to nie tylko jest ślepo zakochany, ale też nałogowo oszukuje samego siebie. Samego siebie. To znaczy wmawia sobie, że nie ma problemu. I w to wierzy. I w to wierzy. Więc jeżeli macie męża czy żonę, alkoholik, alkoholiczka, czy syna narkomana na przykładu, czy uzależnionego od internetu, od komputera, od gier, czy hazardzistę, czy hazardzistkę, coraz więcej dziewczyn kobiet to wchodzi. Nie ma, żadnego, nie ma żadnego argumentu, który by dotarł. Nie ma żadnego... Możecie sfilmować, nagrać, co robią. Pokazać, wypisać całą książkę, listę tragedii, które się wydarzyły na skutek tego. Pójdą zaparte. Tak, będą manipulować, że, że, że wyjdzie, że, że to oni nie są winni. Nie są ani uzależnieni, ani winni. Wszyscy są winni, tylko nie oni. Wiem, to się logicznie się, nie jest możliwe. Ale to jest choroba. To jest tak, jak rozmawianie z psychicznie chorym. W tym aspekcie. Jest tak samo bezsensowne próba logicznego rozmawiania i pomagania, żeby uznał problem, jak z psychicznie chorym. To bez sensu. nie ma szans. Porozmawiacie ze schizofrenikiem, wytłumacie, że, że w tej chwili tam nikt nie biega za nim z siekierą, jak on ma takie zwity. No to proszę tłumaczyć, to będzie jeszcze bardziej was podejrzewał, że się dołączacie do tych, którzy chcą go zabić tych takiego zwitach. No bo jeszcze próbujecie mu mówić, że go nikt nie, biega, nie goni z siekierą, ale jak on widzi, że go ktoś goni. Więc nie ma żadnych żeby się przebić przez to oszukiwanie samego siebie. Później powiem, jak to jest możliwe, że jednak ktoś się przez to przebija samo oszukiwanie, przestaje się oszukiwać. Ale chcę tu pokazać, jak to jest szalenie trudne. Czyli jestem ślepo zakochany w śmiertelnym wrogu i tak układa moje myślenie, żeby tego śmiertelnego wroga bronić. Żeby sobie powiedzieć, że w ogóle nie występuje w moim życiu, ale już występuje te wymienione rzeczy i zachowania, no to nie jest to groźne. A jak nawet jest ich jakoś tam groźne, to ja w każdym momencie, proszę księdza, mogę przestać pić, przestać pać, przestać hazardować, mogę włączyć komputer, nie jest w stanie. A on sobie tak mówi. Nałogowo oszukuję samego siebie. Po trzecie, się genialnie manipuluje bliskimi, łącznie z różnymi szantażami, żeby cię mi że jestem uzależniony, że mam problem, kto się siebie zabija, bo was zabija potem siebie, To się przed tym obroni. No i po czwarte uzależnienie bliscy się dają tak manipulować, wpadają we współuzależnienie i niechcący tworzą uzależnionemu komfort trwania w nałoku. Niechcący, żeby się woli, ale, ale dając się manipulować, tylko, tworzą komfort trwania w nałogu. Jakaś pani mi mówi, że księdza, mój letni syn umiera przez komputerem. Ja wiem, no ale nie wyłączasz go w ogóle. Mówię, co nie je? No i je. No, to idzie do kuchni. Nie, ja mu przynoszę. Do komputera, nie? Klasyczny przykład. Jeszcze mu nocniczek że żeby nie szedł z tylko przy komputerze lubił coś tam. No więc klasyczny przykład dobijania syna. Ona myśli, że to jest miłość. No, to ja nie będę okrutna, nie, nie będę go możeć głodem. On się może głodem, nie pani go może głodem. Pani już gotowała jedzenie, jest w kuchni. A jak on pójdzie do kuchni coś zjeść, jak pani już mnie przynieść do komputera, to proszę wyłączyć komputer i zniszczyć młotkiem, bo to jest śmiertelny brug. Jakby to był jakiś bandyta, to by trudno było młodkiemu mieszkodziwić. Serce trochę nie pozwala. Ale nasz, to jest też morderca, tylko że nie człowiek, no to łatwiej zabić mordercę, który jest tylko przedmiotem w tym przypadku komputeru. Ja, że księdza ksiądz jest okrutny, ja tak nie zrobię, co mój biedny syn z komputera. No to nikt na no, pani oczach pomiera, no cóż się pani poradza. E, a więc daj, daj, dajemy się manipulować i niechcący pomagamy tym, tym naszym bliskim, żeby umierali. Jeszcze przy okazji nas zniszczą. Zmierali na raty i nas zabijają na raty, bo, bo my ponosimy konsekwencje i się wieje. Więc uzależnieni, może możliwych uzależnienie od substancji, od zachowań, mają te cztery mechanizmy, powtórzę, ślepe zakochanie śmiertelne w rogu, nałogowe oszukiwanie samego siebie, genialne manipulowanie bliskimi według swoich własnych iluzji, żeby oni też uwierzyli, że nie mają problemu, no i, i, i współuzależnienie, czyli my się daje manipulować, no i wtedy sprawa jest... Wtedy wszyscy umrzemy. W kwestii tego czasu i sposobu, czy tak powiem, cała rodzina zniszczy się w tej czy innej wersji. Więc, I co, co się musi stać, żeby ktoś uznał bezsilność wobec jakiegoś uzależnienia, czy innego strasznego problemu? Musi się ten ktoś straszliwie nacierpieć. Ten ktoś, kto ma ten problem, to jest uzależniony, czy to bardzo błądzić, bardzo krzywdzi, nawet nie jest uzależnionym. Każdy format dramatycznego błędu życiowego tutaj wchodzi w grę. Czyli tylko wtedy, kiedy ten, kto błądzi, zacznie cierpieć, może się odkochać w tym czymś, no bo zacznie cierpieć, to mu się przestanie odpłacać, czyli i wtedy sobie otworzy oczy, bo jak się odkocha, no to wtedy się odkłamuje. jak dziewczyna się odkocha w chłopaku, który ją dręczy. No to wtedy uzna natychmiast tego samego dnia całą prawdę do chłopaku, że z raniem, że jest prymitywem, że jest Rotomanem, że jest Tartumanem, że jest wulgarny, że jest agresywny. To co przez dwa, trzy lata negowała nawet yy, już w starach samobójczych ona, więc ona przez niego, tu nagle z chwilą kiedy puszczą emocje, puści to zniewolenie emocjonalne, bo się ona nacierpiała już tak strasznie, że, że się odkochała, to puszczają już te, te mechanizmy samooszukiwania się to powie, mamo, tato, mieliście rację, to jest bandzior. Jeszcze dzień i bym, bym już nie żył, bym popełniła samobójstwo, czy on bym nie wykończył w tej innej wersji. więc jak się nacierpię, tak jak syn Manotrawna, jak się nacierpiał i ojciec mu nie przeszkadzał cierpienia, do tego jeszcze się wracać, no to wtedy się mogę od, odkłamać, bo się odkochuję w tym czymś, co do tej pory mi jakoś tam przynosiło przyjemność, czy przynajmniej chwilowe zapomnienie o tym, że sobie nie radzę z życiem, z sumieniem, no teraz już mi to nie przynosi nawet ulgi, nie, nie tylko radości, haju, ale nawet ulgi, bo mi się za duże konsekwencje są, no to wtedy się odkochuję, odkłamuję i mogę uznać bezsilność. Ale yy, warunek jest taki zwykle, że to bliscy muszą zmęczyć. Czyli ogromna większość ludzi na świecie, która zrobiła pierwszy krok, zrobiła nie dlatego nawet, że się nacierpieli dlatego, że wreszcie bliscy zmądrzeli, zrozumieli, o co tu chodzi i zrozumieli, że dopóki my cierpimy, a ta osoba dalej błądzi, trwa w uzależnieniu, trwa w jakimś straszliwym grzechu i nas dręczy, no to będzie tak do śmierci naszej i tej osoby. Jeżeli natomiast z zaczniemy się bronić, zostawimy konsekwencje tej osobie, ty błądzisz, ty ponosisz konsekwencje i cierpisz, bo się upijasz, bo parz bo nie zdradzasz, bo ponosisz rękę na mnie, na dzieci, to ja wszystkie ja eksempuję konsekwencje, więc kiedy zaczniesz cierpieć, wcześniej czy później, masz szansę się odkochać od tego stylu życia zabójczego, który ci bardzo pasował do tej pory i możesz się odkłamać i zrobić pierwszy krok. Uznasz twoją bezsilność w jakiejś sferze życia, w której rzeczywiście jesteś bezsilny i dręczysz nie tylko nas, ale samego siebie przecież też. Więc jedna, jedna sytuacja, która jest konieczna dla uratowania się, konieczna z drugiej tego pierwszego kroku, czyli odkłamania się i uznania, że mam problem i że w tym problemie jestem bezsilny, więc jedna sytuacja jest taka, kiedy jestem uzależniony. Druga sytuacja jest dokładnie, zupełnie inna. To samo jest nam potrzebne uznanie, że błądzimy, że, że mamy potężny problem, że też, ale mamy potężny problem, jesteśmy bezsilni, w sytuacji, kiedy my nie grzeszymy, nie wchodzimy w uzależnienia, tylko odwrotnie. Chcemy kogoś ratować. Na przykład żona widzi, że mąż wchodzi w alkoholizm, w ratomanię, w pornografię, oddala się od Boga, zaczyna tam żyć nieludzko, po pokańsku, w każdym aspekcie niemal. I sobie mówi, jak go urofuje. Czy ma problem i problem widzi wtedy, to już coś, ale nie widzi swojej bezsilności. Przeciwnie, sobie mówi, Proszę księdza, ja go tak kocham, tego męża, czy tego tatę, czy tego syna, zwłaszcza kobieta wobec mężczyzn, ma taką iluzję, że dam radę i muszę, i, i muszę i dam radę dwa dni. Że ja go na pewno uratuję, bo moja miłość jest tak wielka, ja jeszcze się będę modlić, błagać o pomoc Boga, no to, to na pewno sobie poradzę. I sobie nie radzi. Bo niestety to dobra nie możemy nikogo przymusić. Jeżeli mamy w domu kogoś bliskiego, kto wpisał z Boga, z małżeństwa, z rodziny, z własnej przysięgi sakramentalnej, czy kto na przykład z córka wpada w jakieś straszne uzależnienia, w straszne grzechy i sobie pisał, nie tylko z nas, ale z samego Boga, to nawet Bóg na razie przynajmniej nie jest w stanie pomóc tej osobie, bo ta osoba nie reaguje nawet na miłość Boga, co dopiero na naszą a co dopiero na naszą miłość, która nie jest aż tak wielka jak miłość Boga. Więc jeżeli pisać z Boga, z Jezusa, z krzyża, yy, z sakramentów, no to tym bardziej z nas sobie zachodzi. Ale widziałem zaparte i sobie mówimy, ja tą osobę uratuję. Mam problem, tak, że księdza z tym, z tym bliskim, ale ja tak kocham, tak poszczę, tak litanie to odmawiam wszystkie kolejne i popejańskie, inne nowenny. To musi zadziałać. Nie działa. Rok, dwa, pięć, dziesięć. A ja dalej w zaparte. To musi działać. Więc tu jest takie wzruszające oszukiwanie siebie. bo jeżeli alkoholik, narkoman, elektromat, pazardzista, bandytas jak ma wierzenia problemu, a jak tam jakiś trochę problem ma, no to sobie nad nim zapanuje, Jak będzie tylko chciał. No, to, no to, to tu jest straszne, diabelskie oszukiwanie siebie. Po to, żeby trwać w strasznym złu. Natomiast to, ta druga sytuacja nas w pierwszym momencie wzrusza. Że ktoś nam mówi, powiedzmy, jakaś kobieta się zwierzę, koleżance czy mnie księdzu, no ja mają taki dramat w rodzinie, ale ja uratuję tego kogoś, mojego bliskiego. No, ale ja z góry widzę, nie ma żadnych szans kobiet, przynajmniej nie tymi metodami. co próbuję? że dobrocią, że prośbą, że, że w lepszym gotowaniu obiadu jeszcze, że jeszcze bardziej sprzątają z dom, że jeszcze naskakują, że jeszcze się przytulają do tego drania na którego trzeba poznać policję, nie przytulać się. Więc y, na pewno nie tymi metodami pomożesz. Jeśli już w ogóle, y, to na pewno nie tymi metodami. Od razu jest z zewnątrz, że jesteś bezsilna, naiwna. Naiwna i bezsilna i, i walcz głową w mur i widać że z zewnątrz, że tego nie widzisz. Bo no to wtedy z jednej strony można się można wzruszyć, że tak kochasz, że tak, kocha, że tak y, na siebie, wiesz, cały ten ciężar przemienienia tej drugiej strony, uratowania tej drugiej strony. Ale... Czyli, Cele są dobre, tylko że nie masz żadnych szans sam w, w, w pojedynkę i tymi metodami to ty tylko pogorszysz sytuację. I tego nie widzisz i, i, i jesteśmy bez, bezsilni wtedy my, widząc twoją twoje.. w kryzysie moją żonę, jego syna, brata, siostrę, tatę, mamy i, i tak dalej. Ja się w zeszłym roku gdzieś popłakałem na rekolekcje. Dosłownie jakaś Pani ze mną rozmawiała yy, prywatnie. Znaczy to nie było tak, powiedziała rekolekcje, ale ona przyszła, no była, była, była tak, że rozmowa, była w trakcie gdzieś tam między konferencjami. Pani, która jest psychologiem yy, i na uczelni wykłada psychologię yy, i i, i jest, specjalizuje się w zapobieganiu, w zapobieganiu przemocy i w obronie osób pokrzywdzonych. I skończyła wszelkie certyfikaty, i w swoim domu daje się zadręczać swojemu mężowi, który jest szczytem potworności, diabelstwa, lenistwa, egoizmu, cynizmu, primitywizmu. Ona się daje zadręczać. I mi opowiadała to, jak on ją zadręcza, płacząc. I jak ja jej próbowałem mówić, no to trzeba kompletnie zmienić strategię, to on mówi, co ksiądz? Ksiądz okruje, ja kocham tego mojego męża. Mój nie nawet nie to mówił, bo szkoda i czasu i, i łez. I ja, ja się w momencie rozbeczałem. dosłownie jak dziecko. Mówi, proszę pani, mnie tak strasznie pani, pani żal, ale z drugiej strony nie mam żadnych szans pani pomóc, bo pani wali głową w murc, ułatwia temu draniowi być jeszcze większym, jeszcze bardziej diabelskim bandytą, wyniszczać panią, pani ma jak się też okazało, dzieci. A Pani jest jego służącą i myślę, że przez bycie służącą, przez dawanie się gnębić, że Pani go uratuje. Kompletnie nie uznawała, że, że jest bezsilna w tej sytuacji, że to, co robi, przynosi odwrotne skutki. Więc na polega ten pierwszy krok z 12 kroków A i z 12 kroków dla każdego, kto chce z trudnych sytuacji życiowych przejść do świętości w 11 kroku i potem się tym dzielić. W Otóż pierwszy krok jest uznanie prawdy o sobie. Tam, gdzie mam poważny problem i gdzie to, co do tej pory robiłem, nie działa, czy żebym ja wyszedł że z tego problemu, to jest mój problem, na przykład jestem uzależniony, czy, czy, czy, czy prymitywny, czy wulgarny, czy egoistyczny, czy ktoś z bliskich ma problem, to druga sytuacja. Ja próbuję tego bliskiego ratować, ale to, co robię, od lat próbuję, nie działa, jeszcze sytuacja się pogorszyła. A ja dalej mówię, że księdza, da dalej to samo robić. No, no to, to, to, to, to, to ani Bóg ci nie pomoże, ani, nikt, ani ja, ani ty sama, czy sam sobie. No Bóg uciekasz od prawdy o sobie. tutaj przeceniasz twoje możliwości w tym drugim przypadku ratowania kogoś w kryzysie. A w pierwszym, kiedy ktoś jest uzależniony, sam błądzi, yy, to ani przecenia nie docenia, prostu ucieka od prawdy i tyle. Ale ty też uciekasz od prawdy. Co z tego, że wzruszające, ze wzruszającego motywu po sobie wymawiasz, że, że musisz tą drugą osobę uratować i że na pewno uratujesz. No wzruszające jest to dążanie twoje. Tylko nie masz żadnych szans z tymi metodami i w pojedynkę i na w jakieś innych i tego nie widzisz. I w związku z tym, kto zaczyna drogę rozwoju, kto uzna prawdę o sobie. Bo Jestem uzależniony od tego czwartego, jestem egoistą, jestem hedonistą, jestem draniem, jestem cyniczny, jestem podwórą, to, co jest prawdą o mnie. Albo jestem naiwny, naiwna, próbuję nadstawiać policzka <coughs> zamiast mądrze kochać. Próbuję ratować kogoś bliskiego czy, czy znajomego, kto jest w strasznym kryzysie, kto dręczy, przekaz może mnie, może innych ludzi. Próbuję od lat, próbuję metodami, które nie działają. I dalej sobie wmawiam, że, że wcześniej czy później to musi zadziałać, nie? Nie uznajesz prawdy, że w tym momencie jesteś bezsilny. I teraz błogosławieni są ci, którzy zobaczą swój problem życiowy i którzy uznają, że w, w tym momencie mojego życia, wobec tej konkretnej słabości czy wobec tych bliskich w kryzysie jestem bezsilny. Czyli nie potrafię sobie poradzić z moją słabością, czy nie potrafię sobie poradzić ze słabością kogoś bliskiego, tak żeby ocalić siebie, innych członków rodziny i dać maksymalną szansę bliskiemu na ocalenie. No nie potrafię. Cokolwiek robię, idzie w przeciwnym kierunku. Tylko się sytuacja pogarsza. A więc uznaję tu. I tu uwaga, trzeba jeszcze doprecyzować, że uznaję bezsilność, ale nie bezradność. Trzeba to rozróżniać. Nie, nie, nie mówię, jestem bezradny, to jestem bezsilny, bo mogę być bezsilny i bezradny, a mogę być bezsilny i radny. Najpierw to wyjaśnię. Na przykład, jeżeli jestem na, na bezludnej wyspie, już maleńkiej, tam już nie ma nic do zjedzenia, i umieram wodę. to jest godziny godzinę, dwóch, pięciu, nie mam słodkiej wody, to jestem bezsilny. No, no, znikąd nie, nie wezmę jedzenia i picia, przynajmniej tego, które mogę przyjąć, bo woda morska jest, ale mnie zabije. Więc jestem bezsilny i bezradny. No, nie ma rady dla mnie. Nic tutaj nie wymyślę, tylko się przygotować do, do śmierci, tyle pomodyć się, no, przeprosić Pana Boga i zamknąć przeszłość i tak dalej, z uśmiechem, przygotować się do śmierci. Natomiast jeżeli mam na przykład kogoś bliskiego, to mnie dręczy po wpadku uzależnienia, to ja teraz widzę, przynajmniej po paru latach do mnie dochodzi, jestem bezsilny, bezsilny, no, ale nie jestem bezradny. Bo mogę pójść do kogoś, kto mi udzieli mądrej rady, i mądrego wsparcia i zacznę sobie radzić z problemem, z którym do tej pory nie sobie nie radziłem. Ale żeby to się zmieniło muszę uznać moją bezsilność. Czyli, że ja sam i tymi metodami co do tej pory nic tutaj nie poprawi. Więc uznanie bezsilności, ale nie bezradności i to jest bezsilność, ale nie rozpacz, ale nie rozpacz, czyli ani tu nie chodzi o bezradność, bo bezradność to jest kompletne już staniecie przed ścianą, z którą sobie nie poradzę, ja mogę walić głową w tą ścianę, w mury i nic to nie da, mogę nie walić, też umrę, więc kompletnie. nie mam już żadnej możliwości ruchu, to byłaby bezradność, a bezsilność to jest tylko pewien aspekt, mianowicie, że ja sam i tymi metodami co dotąd nie zadziała, bo to nie, nie. Ale mogą być inne metody, mogę nie być sam i jest nadzieja, że to się zmieni. I, i to nie jest, jak mówię, rozpacz. To nie jest tak jak u Jutasza: zdradziłem niewinnego, no to pój, tylko się pójść powiesić. Nie. Są inne alternatywy, na przykład Piotr widzi coś innego, nie poszedł się powiesić, bo poszedł za Jezusem, po zapłakał i się zmienił. A więc to, to jest, tutaj mówię dosyć długo, ale to jest szalenie ważne, to jest przełom. Tutaj jest najważniejsza rzecz, żeby zrobić ten pierwszy krok. Potem już będzie troszkę z góry, a dopóki tego kroku nie zrobimy, no większość tego kroku nie robi. Większość ludzi z potężnymi, śmiertelnymi problemami, czy to związanymi z moją własną słabością, gdzie dręczę siebie i czy w sytuacji, kiedy ja chcę cię, jestem szlachetny, chcę cię ratować, ale nie sam i nie tymi sposobami, tylko ja o tym nie wiem, więc... Ogromna większość nie robi tego pierwszego kroku. I ogromna większość w związku z tym uzależnionych, czy drani, czy diabelskich ludzi umiera w tym stanie. I ogromna większość, ogromna większość bardzo szlachetnych ludzi, którzy chcą tamtych ratować nawet kosztem własnego ogromnego poświęcenia, też giną i nieradnie pomagają, bo zostają sami, bo, bo stosują metody na intuicję, na tak zdrowy rozsądek, metodą prób i błędów, po omacku. To nie, nie zadziała i nie wyciągają wniosków. i giną. Natomiast ci, którzy uznają tą bezsilność, mają szansę zmienić radykalnie życie. Na szczęście wszyscy takich znamy i większość z tutaj obecnych też już to przeszła, czyli czy, czy już w dobrym punkcie jest tego. Teraz drugi krok, więc jeżeli żeśmy już stwierdzili, mam potężny problem, czy moi bliski, czy moi bliski mają, czy ja mam i, i, i już wiem, sam sobie nie poradzę, sam jestem bezsilny i metodami, z którymi sobie prowadzę, Urabiać, nic nie osiągnę. Czy mój bliski jest w kryzysie i tak, i sam, i tymi metodami, co do tej powie nic nie osiągnę. Tego się pogorszy. Więc, więc kiedy to uznam, mogę wejść w drugi krok. Uwierzyliśmy, że siła wyższa od nas samych może przywrócić nam zdrowie. W tym nowym tłumaczeniu doprecyzowanym jest duchowe zdrowie. No bo tak to się możemy kojarzyć, że mi zdrowie fizyczne przywróci ta siła większa. Może też, ale chodzi przede wszystkim o zdrowie duchowe, no, bo to jest praca nad, nad naszym duchem, nad naszą dojrzałością, nad, nad wszystkim, co jest w nas ponad cielesne. Wtedy ciało skorzysta, oczywiście. Jak przestanę pić, skorzysta moje ciało. Jak przestanę się jako żona dawać bić, dręczyć przez męża czy syna dręczyć, ale to i moje ciało skorzysta, ale przede wszystkim tu chodzi o, o zdrowie duchowe, zdrowie moralne, ale w sensie szerokim zdrowie duchowe. Więc uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie. Otóż co to jest, czy kto to jest ta siła wyższa? Czy siła większa? Czasami jest to od razu Bóg dla niektórych. Tak, ale to są wyjątki. To są wyjątki, że od razu to prawie się pomija właśnie, właśnie krok drugi i wchodzi w krok trzeci którym za chwilę i na, na tym poprzestaniemy na ten wieczór. Ale, ale czasami niektórzy od razu odkrywają Boga, przyjmują Jego pomoc, w którejś fazie życia nieraz blisko śmierci i się cudownie ratują, bezpośrednio przez tą, przez siłę większą w znaczeniu Boga. Na przykład pan Rafał Bożyziński, mój wielki przyjaciel, który prowadzi cały tydzień program Ocaleni, on tak to miał. Był, jest, no to ja nie zdradzam go, to mi pozala mówić, no to w różnych wywiadach mówi na głos, jest to w internecie, jest w Kościołudzielem, opublikował wywiad, czy, czy udzielił wywiadu, gdzie to mówi. Mając 17-18 lat, wszedł w hazard. Dołączył się, dołączył się alkohol, trochę tam narkotyków, ale sam hazard już wystarczył, żeby się zabić. W tej czy wersji miał wszędzie długi już tam, poszukiwał wszystkich krewnych, znajomych, i niektórych strasznie okrutnie. No to, no to było straszne. Był na dnie. Chciał sobie, no, był bliski z nas rozpaczy właśnie rozpaczy dużo więcej niż bezsilności. Był bliski stanów rozpaczy. Któregoś, w którejś nocy gdzieś tam o trzeciej, czwartej nad ranem wrócił z dyżuru w Radiu Z. Znaczy 24 lata, mniej więcej w taką karierę robił zawodną, niezwykle utalentowany. Krzyknął, no, był bliski śmierci, I te, tego, tej, tej nocy uznał po raz pierwszy w życiu swoją bezsilność. Ale to się przy, za chwilę by przeszło w rozpacz. I, i krzyknął, Boże, gdzie jesteś? Ja Cię potrzebuję. Nie radzę sobie z życiem. Nie miał pojęcia, że w 19 rokach, ale używał w tym krzyku, krzyku do Boga prawie tych samych zwrotów z tego programu. Gdzie jesteś? Ja cię potrzebuję, inaczej ginę. A Bóg mu odpowiedział, dosłownie fizycznie, mówi, jakim tonem naśladuje ten ton, odpowiedział mu takim ciepłym barytonem, ja cały czas jestem przy tobie, chcę Cię ratować. Tylko Ty nie słyszysz mnie. Nie działa. Nie działa moja obecność na ciebie. Ja Był w szoku. Ja teraz mówię w skrócie, w skrócie bo bym mu mówić. Wzią, nie, to mi się śni. To jest jakieś, chyba jakieś omamy. Może ja coś piłem dzisiaj. Nie wierzył, że, że usłyszał odpowiedź. I mówi: Boże, jeżeli to mi się nie przesłyszało, jeśli naprawdę Ty jesteś obok, to spraw, żebym zaczął się modlić w obcych językach, których nie zna. I zaczął się modlić, no a z języka. I tak z godzinę. I nie mógł przestać wtedy gdzieś tam po godzinie już wyczerpany fizycznie, bo to nagło, potężnie on był w kawalerce zamieszkał wtedy, uciekł od rodziców, no, żeby móc lepiej błądzić, mieć komfort. Więc tam mógł bardzo głośno mówić i sam samo to się mówiło głośno, ale aż do wyczerpania fizycznego, już był już wrakiem człowieka fizycznie też. I mój Boże, ty, bo ja, ja, ja umrę, że z serca, dalej się tak głośno modląc, właśnie bez oddychania, to mu tak samo. I to to sprawdzę, przestał teraz. O co No i przestał. Proszę. Słucham? Rafał Borzyziński, Ten, który prowadzi program ocalenia, co powiedziałem, PVP1, od ponad roku. Ale nie jest gotowy, jak w internecie na Rafał Borzyziński pokaże mi konferencję, także ta, w której to szczegółowo opowiada. Więc to jest przykład, że on bezpośrednio po zrobieniu pierwszego kroku uznał swoją bezsilność że on było Śmierci. Od razu zawołał do Boga i od razu się spotkał z Bogiem, To nie było pośrednictwa ludzi. Z tym, że jak patrzymy w głąb, choćby jego historii, to tam byli pośrednicy ludzi, bo, bo ma niesamowicie Bożych Rodziców. Mama to jest schodząca świętość i to jest dużo więcej jak Ksiądz, jak Biskup nie? dużo bardziej przyprowadza do Boga. Ona go wyprowadzała bardzo po Bożemu, i to dzięki niej I on sobie przypomniał w obliczu umierania, że jest ktoś, do kogo prowadziła mama przez kilkanaście lat. Więc to ona tam była, tą siłą wyższą dla niego, zanim się z siłą najwyższą. Tak samo w jego programach ocalonych chociażby, czy czasami ja jako ksiądz, kiedy mi się tutaj z o tym, że ktoś powiedział, po prostu, proszę księdza, umierałem na alkoholu, narkomanie, rotomanie, hazard, coś tam. I któregoś dnia postanowiłem, po ku mojem stłumieniu zacząłem się modlić, Boże ratuj, poginę. Bo I gdzieś, powiedzmy, włączył sobie internet, ale tym razem nie, żeby pornografię oglądać, na przykład, czy siedzieć godzinami, tylko żeby poszukać jakichś rekolekcji zamkniętych. Po, po 10 sekundach od tego, Boże ratuj, zacząłem pisać tam rekolekcje, pokazała się pierwsza strona, gdzie mi akurat pasowało, niedaleko rekolekcje zamknięte. Spakowałem się, pojechałem, no i żyję. I się od tego momentu nie dotknąłem alkoholu, nie dotknąłem narkotyków, nie robię żadnego programu A, nie jestem w żadnej grupie. Jestem, zacząłem żyć w sposób święty. A to są zupełne wyjątki. Zupełne wyjątki, a w wyjątkach nie ma zasad. Natomiast program 12 kroków mówi o tym, co z zasady się dzieje. Otóż z zasady wtedy, kiedy już daj Boże uznam moją bezsilność wobec jakiejś słabości mojej, czy wobec tego, że nie potrafię ratować kogoś bliskiego, jeśli już to uznam, to wtedy zwykle nie jest aż tak wyjątkowo, genialnie, cudownie, że spotykam w tej czynnej wersji Boga, który mi otwiera oczy, wyzwala mnie z nałogu, tak cudownie wręcz uczy mnie w ciągu sekundy, jak mądrze kochać moich bliskich, których na razie, myśląc, że kocham, to rozpieszczałem i dobijałem niechcący. Więc to się zdarza, no cuda się zdarzają, ale my to nie mówimy odsuda, no, tylko o normalnych krokach. Otóż w normalnym kroku, no, no, w większo, ogromnej większości przypadków po uznaniu bezsilności idziemy do, do ludzi. Szukamy siły wyższej, wyższej czy większej od nas. No, to jest w, w tej wersji poprzednik siła większa od nas. To jest to jest lepsze niż siła wyższa, bo siła wyższa się kojarzy od razu z Bogiem, a tu nie musi być od razu Bóg może być człowiek. I najczęściej tak się dzieje, że kiedy już uznam, nie radzę sobie, czy to z ratowaniem siebie, czy z ratowaniem kogoś z bliskich, nie radzę sobie, no to wtedy szukam, wreszcie mi się otwierają oczy i sobie mówię, trzeba pójść do kogoś mądrego, do kogoś z ludzi, kto się może na tym znaczy. po prostu jest przyjacielem, jest dojrzały, nie musi się na tym znać, ale się zna w ogóle na człowieku, kocha, jest sympatyczny, pójdę, zwierzę się, wypłaczę, może mi coś doradzi. Więc drugi krok zwykle jest ku drugiemu człowiekowi. kiedy I to jest dobrze, bardzo poprawnie. Natomiast kiedy jest tu ryzyko, że, że, że, że nie zrobię drugiego kroku, tylko zrobię krok wstecz może i jeszcze pogorszę sytuację. Otóż kiedy pójdę do kogoś podobnie bezsilnego, co ja. Kiedy pójdę do kogoś podobnie bezsilnego, co ja, podobnie na innego. Powiedzmy, ja mam męża, który mnie dręczy, powiedzmy, wbija się, dręczy, zdradza. To trwa parę lat, ja naiwnością nai nai nai nai nai w słowie dobrocią próbowałem męża zmienić, oczywiście było jeszcze gorzej, zobaczył, że może mnie dręczyć. No to wiem, sąsiadka mi się tam nie zwierzała, ale wiem, no cała wieś wie, powiedzmy, że ją mąż od 20 lat, jej mąż tak traktuje, jak mówił, od powiedzmy, dwóch, trzech. No to pójdę jej się zwierzę, ona mi się wtedy otworzy, powie mi, jak ona sobie radzi. Osobie tak samo nie radzi, ona już jest kompletnie na dnie, I robi to samo to się dobijemy, bo się nawzajem będziemy motywować, no to jeszcze ona mi powie, no ja już od 20 lat to znoszę, robię to dla Jezusa, ale to nic ma odrabiło się Jezusowa, to jest właśnie naiwność, ale ona tak myśli subiektywnie i poducza tą młodszą ofiarę, żeby szła jej drogą i o zginął. Jedna z moich krewnych, wręcz no że tak zwierzam, pobrała się młoda dziewczyna, ale dosyć bliska krewna, więcej nie powiem na prawo do na anonimowości, ale w mojej rodzinie Poprawa się, chciała, żeby po ten związek z tym draniem, ale powiedziałem po moim trupie. W życiu, nie po związku, który jest kpiną z małżeństwa, on jest absolutnie niedojrzały, Ty też, a on tu jest zupełnie niedojrzały, więc ja nie będę uczestniczył w świętokradztwie. Był skandal w rodzinie, że tak niby miły ksiądz, nie udziela bliskiej krewny ślub powiedziałem po moim trupie. Nie zakpiś Ciebie z tego drania, którego nazywasz narzeczonym, nie zakpiś sobie z Boga, nie zakpiś sakramentu. Po moim trupie. Większość ludzie nie rozumiała, ale przy nie mogę chodzić od, od cioci do ciocia, od dwójka do wujka i, i zwracać tej, tej, tej mojej bliskiej krednej osobistej intymnej jakieś tam. Tam przecież nie, nie wolno mi było tego robić. Więc ci, co byli mądrzy, rozumni, no to wiedzieli, mam rację, a reszta się gorszyła co za okrutny ksiądz jakiś. Nie chcę własnej kredy udzielić. W każdym razie kiedy uciekła po trzech latach od tego odrania w Stanach Samobójczych, yy, przyznając mi rację w wujku, gdybym jeszcze jeden dzień została z nim, to bym już popełniła samobójstwo, miałeś rację, nic mi to nie daje, żadna satysfakcja. Miała przed sobą wrak, 23-letnia dziewczyna, wrak człowieka. A, yy, a parę miesięcy później dowiedziałem się od kogoś tam z krewnych, już potem nie przyszła z tą nową wiadomością, że się weszła w romans z facetem z, z miejsca pracy który 25 czy 6 lat starszy od niej, rzucił żonę, trójki dzieci już dorastających. No i się związali. Potem, kiedy ją spotkałem, bo mi unikał jak ognia, już bardzo w nowym, cudzołożnym związku, w tak fatalnych okolicznościach, powiedziałem, no bo on miał problemy z żoną był w kryzysie. No ja świeżo uciekam od tego niby męża, który mnie dręczył prawie śmiertelnie i żeśmy się świetnie rozumieli. Tak. Ludzie w kryzysie mogą się świetnie rozumieć, ale nie mogą sobie pomóc. Ale nie mogą sobie pomóc. Więc yy, ktoś, kto chce zrobić drugi krok, uwierzyć, że siła większa od nas samych może nam przywrócić zdrowie duchowe, a gdybym jest zdrowie duchowe, no, to będziemy mieć mądrość, siłę i sobie polecimy, i robić następne kroki. Otóż yy, tą siłą większą czasami bywa od razu, bo powtarzam od razu, ale to jest rzadkość, można się o to modlić, ale też rzadkość to jest cud i wyjątek. Natomiast najczęściej są to Boży ludzie. Ale Boży ludzie i nie w kryzysie. I nie w kryzysie. Tośmy, no jak na przykład idę do, do Sycharu, gdzie są obok powiedzmy panie i panowie płaczący, bo współmałżonek odszedł, i jest okrutny. No i tu sami wszyscy tu jesteśmy poranieni i w tym momencie cierpiący powiedzmy, tworzyli jakąś nową wspólnotę, no to mniej więcej taka tak jest ta wspólnota. Tak, ale macie statut, macie jasne zasady, macie jedną, drugą osobę, która już trochę jest wyżej, macie możliwość kontaktu z innymi grupami psycharów, macie jakiegoś opiekuna, idziecie na rekolekcję i, i macie szansę działać no, dużo mądrzej. Nawet jak, no, najgorsze to jest sam na sam w cztery oczy, Dwie nie, nie, niedojrzałe poranione osoby. Sam na sam w cztery oczy. Nie, nie wspólnota. Bo we wspólnocie zawsze już tam jest troszkę jakieś więcej osób. To ktoś w tym aspekcie jest dojrzalszy, ktoś w tamtym, jakie są rekolekcje, jest, to jest tuż pasterz, daj Boże, jest jakiś statut, jakieś zasady, to się da obronić Ale sam na sam w cztery oczy, dwie osoby poranione, które już uznały bezsilność pierwszy krok zrobiły i teraz szukają tej siły większej tego wsparcia. A jest zwłaszcza jeśli jest różnych płci, ona i on, to się skończy cudzołóstwem. Mój jest będzie tragedia. A nawet jak nie skończy się z tyłu, to się skończy utwierdzaniem w jakiejś naiwności. I się zrobi krok wstyczy, wstecz, a nie do przodu. Czyli w tym drugim kroku nie musimy od razu znaleźć Boga. I od razu do niego biec. Wystarczy powiedz do mądrych ludzi, dojrzałych, do jakiejś albo nawet nie do końca jeszcze dojrzałych, poranionych, ale we wspólnocie. A nie sam na sam to z kimś bardzo dojrzałym, przyjaciel, terapeuta, ksiądz, i to trzeba sobie poszukać bardzo dojrzałych, więc jeśli mam rozmawiać sam na sam w cztery oczy, o, o moim wielkim problemie, przy którym ledwo dopiero co uznałem moją bezsilność i teraz próbuję się ratować iść w górę, to sam na sam to tylko z bardzo dojrzałymi. A jeśli nie z bardzo dojrzałymi, to tylko we wspólnocie w grupie, ale nie w czteroczy. I już nie daj Boże, nie w oczy i za sobą drugiej płci, gdzie obie i ona i on poranieni dopiero uznali, że mają problemy, ale na razie nic więcej. To wtedy to będzie siła mniejsza, która nas pociągnie w dół, a nie siła większa, która nas pociągnie w górę. I teraz, żeby nie tak strasznie późno skończyć, ostatni na dziś trzeci krok, a drugi do świecie Świętej pogłębimy, ku na razie zasygnalizowanie. Tu się, tu się zaczyna już marsz w górę z de definitywnie. Jeśli do tego dojdziemy z trzeciego kroku, to się zacznie marsz w górę, ale, ale zacznie się, ale definitywnie. Mianowicie postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga. Dawniej było tłumaczone, jakkolwiek go pojmujemy. Teraz w tym poprawionym nowym wydaniu jest, jak go pojmujemy. Tutaj parę słów najpierw na temat tego nowego tłumaczenia, nie jakkolwiek go pojmujemy, tylko i jak go pojmujemy. Otóż jak 30 lat temu się pierwsza zetknąłem z grupami AA, to się pierwsze spotkanie, chciałem zpisów, któryś wciągnął do, do Komisji do spraw yy, trzeźwości. no i tam zaczęliśmy mieć kontakt z uzależnionymi, z terapeutami yy, z tej najwyższej półki w Polsce, Zaczę, zacząłem chodzić na meetingi otwarte A, dostałem do ręki program 12 kroków. Jak tylko przeczytałem krok trzeci, pierwszy dwa no w porządku, jak dostałem do trzeciego, powiedziałem sobie intuicyjnie, tu coś nie gra. Jak przeczytałem właśnie to w tym, w tym tłumaczeniu, które było w Polsce przez dziesiątki lat, do roku wstecz, bo dopiero od do roku mamy nowe, poprawne tłumaczenie, wierne oryginałowi, żeby było jasne, nie bo ja tak mówię, tylko wierny oryginałowi za chwilę to wyjaśnię. Otóż, jak przeczytałem, że Bóg, jakkolwiek go pojmujemy, na no nie, no, kpina, to coś tu nie gra. Powiedziałem, albo ten program jest do kitu, mówię z uśmiechem, albo polskie tłumaczenie z do kitu. Ale w takim tłumaczeniu, w takiej wersji to, to, to nie może grać. Bo, to znaczy Bóg, jakkolwiek go pojmujemy. I, to znaczy mi jeszcze tam ci wielcy w Polsce, ci świecy, nie za, tylko ci wokół, a już nie, nie chcę mieć z litości nazwisk, bo mieli duże też zasługi, ale no, no, choćby święty pamięci, to, to mogę być bo to jest znane, święty pamięci Pan Wiktor Osiadyński który genialny ma zasługi dla trzeźwienia naszego narodu. Był pierwszy w Polsce jako znana postać, który powiedział w telewizji na żywo, w 1986 roku, że jest alkoholikiem. Który miał, on miał prawnik, konstytucjonalista, wykłady w Nowym Jorku już wtedy. 16 książek miał wtedy już napisane. I on mówi w telewizji, w programie na żywo, nie mogli tego wyciąć. Jestem alkoholikiem. Teraz tam się chwalą, czyli celebryci, czy znani z tego, żeby nie, być nieznani. Moja najprostsza definicja celebrytów, czy z tego, że, że niszczą siebie i swoich bliskich. Z tego są znani, ale nieważne. W każdym razie teraz to się chwalą. Jestem orkomanem, jestem alkoholikiem. Powód do dumy prawie nobilituję w, w tych chorych oczach. Chorej widokiem, tak powiem. Ale wtedy to był szok. Kto? Siatwiński, ten słynny prawnik, wykładowca z Nowego Jorku. już Wtedy już 85 tam przestał pić w kwietnia, więc rok później powiedział publicznie. Bardzo znana postać, wtedy już. No i, ale on miał też swoje słabości. No, Słyszli mnie teraz, żeśmy nieraz nocami dyskutowali na tych sympozjach. I poszliśmy spać, byśmy się kłócili do, do rana. Bo on właśnie za tym tkwił, chociaż on znał świetnie angielski, wiedział jaki jest oryginał. Ale udało, że nie wie. Przepraszam Cię Wiktor, że teraz słyszysz to. No, trudno. Twój problem. Trzeba w zaparty bo... To teraz cierpię trochę. Otóż było dla mnie jasne, że jeżeli będzie tak przetłumaczony, jakkolwiek go pojmujemy, no to, to może być wszystko Bogiem. Ktoś mi i, znaczy, i tak nie mój tłumaczenie. Jeszcze niektórzy próbują do tej pory tak tłumaczyć, mimo że jest nowe tłumaczenie poprawne już wierne oryginałowi. Mianowicie, że proszę za jakaś kobieta mówisz trzeźwiałycych alkoholiczek po lat temu. No dla mnie Bogiem jakkolwiek go, go, go pojmuję, to jest na przykład deszcz. To jest mój Bóg. Bo przed deszczem mi boli bardzo głowa, spadnie deszcz, już się dobrze czuję. To jest mój Bóg. Ktoś mi tam mówi, skąd jest mężczyzn, dla mnie Bogiem jest kamień. Mam taki kamień w ogródku. Jak mam jakieś taki potężne, mam jakieś problemy, idę sobie przed ten kamień, tam sobie z tym kamieniem rozmawiam, Wpatruję się w ten kamień i tak od niego energię przejmuję i sobie radzę z życiu. Oczywiście nie radzę, sobie, tak sobie bawiał. To, to jest mój Bóg. Ja mówię, no to ciekawe, jak to robi się do krok, że przez modlitwę i medytację chcę coraz lepiej poznawać wolę Boga i ją wypełniać. Ciekawe, jak się dowiedzieć, jaka jest wola deszczu, czy jaka jest wola kamienia nie? i ją wypełnić. No, ciekawe, zobaczmy, jak to się do krok, bo to tych ludzi, no, trochę się też zaczerwienili. Otóż chodzi o samo tłumaczenie. W tej chwili jest, w oryginale jest gat. Es czy God, jak tam się to wymawia czyli w że powiedzmy po angielsku, God bardziej. God as we understood him, czyli Bóg, jak go rozumieliśmy. To jest następstw czasów, w, więc po polsku to jest najprościej. I tak jest przy tym, absolutnie wierny teraz. Powierzyliśmy nasze życie, yy, i naszą wolę Bogu, jak go rozumieliśmy. W tym momencie powierzania. Tak, dokładnie wiernie oryginałowi. Jak go rozumieliśmy. A jeśli go dzisiaj rozumie, to na nowo powierzam mu moją wolę i moje życie. Jeszcze lepiej, jeszcze lepiej rozumiem Boga. Ale nie jakkolwiek go rozumieliśmy. No bo wtedy możemy go tak rozumieć, że, że nie jest w ogóle już Bogiem. No bo jakkolwiek. Natomiast jak go rozumieliśmy? A dlaczego jak? No dlatego, że nikt z nas nie rozumie do końca i dokładnie Boga. To jest wyraz naszej pokory. To jak go rozumiemy nie oznacza, że tu mamy pole do manewrów, do interpretacji. Tylko uznajemy z pokorą także naszą bezsilność w rozumieniu Boga. Że, że nawet jeśli rośniemy w rozumieniu Boga i Jego miłości do nas i coraz bardziej widzimy, że warto Bogu powierzyć i wolę i życie, to i tak wiemy, że to daleko jeszcze do rozumienia Boga takim, jakim On jest. Więc to jest wyraz naszej pokory. A nie prawo do interpretowania Boga jakkolwiek nam się podoba. To zupełnie co innego. I teraz, kiedy o tym dyskutowałem z wielkimi tego świata i z grup AA, a, a jeszcze bardziej z tej otoczki, tych intelektualistów, że tak powiem, wokół grup A terapeutów, którzy korzystali też w swoich terapiach z programu A i chwała ich za to, ale też próbowali interpretować po swojemu. Otóż, kiedy z nimi dyskutowałem i widziałem, nie reagowali na żadne argumenty. Bo to mnie coś tchnęło, żeby znaleźć czas i przeczytać Wielką Księgę AA. Który sam Bilwu, utwórca komentuje, co te kroki znaczą. Bo te kroki, no to są na półkarce a, A4, a Wielka Księga A liczy tam kilkaset stron. I, i Bilwu, utwórca tych kroków, tam po prostu komentuje. Nie sam cię szczegółowo. No i coś mnie tchnęło? Przeczytaj to. Tam prawdopodobnie znajdziesz odpowiedź, kto ma rację. Czy ci, co ci mówią, że Bóg jakkolwiek rozumiemy, czy jednak yy, chodzi o prawdziwego Boga, jak go w tym momencie rozumiemy, jak niedojrzale, niedoskonale. No i zacząłem czytać, bo już na chyba dwunastej stronie mi się oczy otworzyły. Czyli na początku tej Wielkiej Księgi A. Tam, to teraz zacytuję, bo to jest tak strasznie ważne, w skrócie, mianowicie Bilwu, twórca, późniejszy twórca, to było parę lat przed powstaniem tego, tych kroków, był na dnie. Jak sam pisze tego wieczoru, wrócił dopiero co z dwudziestej którejś tam, pisze dokładnie, której, z dwudziestej którejś tam tak zwanej terapii. Tam. My byśmy to nazwali odwykiem, bo to było głównie leczenie jakimś, w słysłowie leczenie jakimś yy, chemi, chemi, chemiczne, jakimś tam wita, odtruwanie, jakieś tam yy, uzupełnianie minerałów, no i to, no i zamykanie, żeby nie pił. Yy, więc to, to było, no właśnie teraz byśmy nazwali to fazą a nie? przed terapią, no ale w każdym razie wrócił z dwudziestego któregoś takiego pobytu w szpitalu, już teraz dokładnie, i już sobie tego dnia nakupił dużo alkoholu, już miał w szafie, żeby wieczorem się upić, po raz kolejny, niemal śmiertelnie, I, mówi, i, za, i już miał otwierać tą szafę i zaczynać wieczór alkoholowy, i mówi, w tym momencie ktoś, za, ale nie zdążył, bo ktoś zapukał. I bo to opisuje, patrzy, mówi: Wchodzi mój kolega z, z podstawówki. tam jest jego imię i nazwisko? Nie wiem, jest to w Wielkiej Księdze konkretnie. Wchodzi i mówi: On, ten mój kolega z podstawówki, był jeszcze bardziej za, za, zanurzony w chorobie alkoholowej niż ja, jeszcze bardziej umierający. A tego wieczoru, jako kiedy tam ostatnio raz widziałem, no to był gdzie, gdzieś tam, przysłowując, ryż to kompletnie nieprzytomny od, od upicia. A tu mi przychodzi tego wieczoru. Kiedy ja dopiero ledwo co wróciłem z 20.00 tam terapii o popytu w szpitalu i już mam zamiar pić, wchodzi elegancki, w, w nienagannej marynarce biała koszula, pogodny, uśmiechnięty, twarz taka od, odrodzona. No, no nie ten sam człowiek. Mówię, ty, coś ty zrobił. Przestałem pić. Y, no nie gadaj. Tak, przestałem pić. A, a jak to zrobisz, że przestałeś pić? odzyskałem wiarę, mówi tamten kolega. I wiarę w kogo? No wiarę w Boga, który jest ojcem, który mnie kocha, który za mnie udał życie na krzyżu, swoim synu, no to wszystko to byli chrześcijanie prawosławni, przerażone protestanci okszczeni. A Bilwu właśnie jeszcze był w tych grupach oksfolskich, kiedy miał małe przerwy w piciu i był szczerze szukającym Boga, tylko że w tych krótkich przerwach, w piciu, bardzo krótkich, więc mówi, ten kolega mówi, odzyskałem wiarę w Boga, który mnie kocha, który mnie rozumie, któremu ufam, no i z jego pomocą przestałem pić, Mam no, w życie, życiach widzisz. E, oszukujesz, pisze do nas czytających, że pomyślałeś sobie w tym momencie, że jest jakiś natchniony, że spotkam może jakiegoś kaznodzieju ulicznego, że coś tam z jego zdrowiem psychicznym nie tak, jakiś rzuciło mu się na tle religijnym, na mózg, nie? To coś tak komentuje. I mówi, no ale mnie sprowokował tym swoim wyznaniem, mówi, i ja powiedziałem, pisze, no ja też wierzę tam w jakiegoś Boga, ale dla mnie to jest taka siła wyższa. To jest początek, to jest jakaś taka siła wyższa, to jest taka jakaś kosmiczna inteligencja, ale nie jakiś osobowy Bóg, który mnie rozumie, kocha, wspiera, szuka, pomaga, nie, nie. To to takiego Boga, to, to nie. To ja w takiego nie wierzę. No bo się bał takiego Boga, który rozumie no się chował jak Adam w krzaki. I jedno z jeden z szukał Boga, a z drugiej strony że, że Bóg jest taką bezosobową siłą wyższą i tyle. Więc, I ten kolega mi mówi, wtedy pisze Bilbu, to zacznij od takiej wizji Boga, jaką masz. Zacznij, niech to będzie punkt wyjścia w Twoim szukaniu Boga, mu ten, który przyszedł, który był dawniej w dużo gorszym stanie, niż sam był, a teraz przyszedł kwitnący. To zacznij, ale zacznij od takiego spojrzenia na Boga, jakie, jakie masz tutaj. To, to wystarczy, ale zacznij, ale zacznij. Iść w stronę Boga. I wtedy, kiedy ten kolega wyszedł, jeszcze byłem na niego wściekły, bo i zazdrosny, że, że nie piję, on ja mam tam już gotowy całą, całą szafkę gotową alkoholu na, na ten wieczór, wściekły na niego, ale jednocześnie zainspirowany, zaciekawiony. Uwaga, teraz można się pobłagać. Powiedziałem Panu Bogu tego wieczoru, jak wyszedł ten kolega, Boże, ja chcę, żebyś Ty też tak mocno wszedł w moje życie, jak wszedłeś w życie tego mojego kolegi. I, i tego dnia, tego wieczoru, wszystko się zmieniło. I popisze Bilwó, to jest genialne, pisze niesamowitą rzecz, że Bóg wchodzi w nasze życie, na tyle, na ile Go wpuszczamy, na ile pragniemy, żeby wszedł. A ja tego wieczoru, jeszcze mając chore wyobrażenie o Bogu, jako tam w jakiejś kosmicznej ogólnej sile, a nieosobowym Bogu, który rozumie i kocha, mając takie chore wyobrażenie, zapragnąłem, żeby Bóg wszedł bardzo mocno w moje życie i to wszedł. I od tego momentu się zaczęła, moja kompletna przemiana. A, a więc yy, tutaj chodzi o prawdziwego Boga, z uznaniem, że ciągle jeszcze, w, nawet jak drugi, trzeci, piąty raz robię te kroki, ciągle jeszcze tego Boga do końca dojrzałem nie rozumiem. I dlatego jak go rozumiem, ale nie daj że jakkolwiek. Przypomnę, oryginał jest ezł, jak żeśmy go rozumieli, a nie any like, czyli jakkolwiek to byłoby any like, czy any house, any, any house. można to słowo użyć, ale tam jest słowo as bardzo wyraźnie, nie. Jakkolwiek, any like czy anyhow, tylko s jak, żeśmy go rozumieli. Domyślnie, jak nie do końca, jak nie dojrzale, nieważne. Ale już na tyle dojrzale się rozumieli, że Mu powierzamy naszą wolę i nasze życie. Na tyle dojrzale w tak. Kamieniowi, deszczowi, człowiekowi, jakiemuś grupie ludzi nie powierza mojej woli, mojego życia. No, byłbym za bym w z jednego uzależnienia w drugiej. Ja piszę, na przykład z uzależnienia alkoholowego, a przed szansę uzależnienia od jakiegoś człowieka czy od jakiejś grupy ludzi. Więc yy, jeżeli się uzależniam od człowieka czy grupy ludzi i ich jego czy ich wolę, no to wpadam w kolejną niewolę. Jedynym, od kogo się mogę uzależnić, że tak powiem, tym językiem, i, i komu mogę oddać moją wolę, żeby zyskać wolność, to jest Bóg. To jest Bóg. Bo tylko on mnie kocha nad życie, tylko on mnie uszanuje moją wolę. Tylko On, kiedy Mu zawierza moją wolę i moje życie, skorzysta z tego mojego aktu zawierzenia po to, żeby mnie prowadzić do autonomii, do rozwoju, do zdrowia właśnie duchowego, do wszystkich tych kroków, które następne będą, a nie żeby mnie zniewolić. Nie żeby żyć moim kosztem, żeby uczynić mnie swoim poddanym, no bo jestem gotowy mu służyć. No to On jest gotowy mi służyć jeszcze bardziej. Żeby tak mi służyć, żebym rósł, żeby stawał się najpiękniejszą wersją siebie. A więc trzeci krok jest tutaj rozstrzygający. Po pierwszym kroku uznaniu mojej bezsilności wobec jakiegoś problemu mojego czy Twojego, gdzie Tobie chcę pomóc, a nie działało, uznałem wreszcie, nie będę żywał głową, nie poradzę sobie z moim problemem czy z Twoim, ja ratownik. Wtedy idę, poza cudownymi sytuacjami, bardzo rzadkimi, idę do, do ludzi, mądrych, doświadczonych, kompetentnych. Niekoniecznie profesjonalistów w tej dziedzinie, ale mądrych, doświadczonych, Bożych, kompetentnych. I oni mi dadzą pierwsze wskazówki. Powiedzą mi, gdzie robiłem te zasadnicze błędy, w czym się oszukiwałem, w czym myliłem miłość z naiwnością, kiedy próbowałem ratować innych, czy w czym oszukiwałem siebie, zabijając siebie na raty i trwać w uzależnieniu, zdemaskuje mi moje mechanizmy dalej. I przyprowadzi mnie do Boga. Bo każdy, który, który, kto, kto kocha, kto jest dojrzały, no to siłą rzeczy jest, jest człowiekiem Bożym i w tej czy tej wersji przeprowadzi do Boga. Nawet nieraz, jak są jakieś terapeuci, którzy nie do końca są związani z Bogiem, ale są szlachetni, pogłębieni, nie, ale jeszcze nie, sami nie w fazie jakiejś zażyły przejeźni z Bogiem, to pytają. Jestem kogoś, kto przyjdzie do nich poraniony, a Ty jesteś ochrzczony, a dla Ciebie Bóg jest ważny. Tak, to idź do parafii, to iść do jakiejś grupy formacyjnej, to odzyskaj życie sakramentalne, to ci bardzo pomoże. Więc w drugim kroku idziemy zwykle do ludzi, ale im mądrzejsi są, tym bardziej nas pociągną do trzeciego kroku, na spotkanie z Bogiem. I tutaj ten krok robię dopiero wtedy, kiedy na tyle powtarzam, uznam, na tyle już odkryję, kim jest Bóg, że już będzie dla mnie jasne. Jemu chcę zawierzyć moją wolę i moje życie. Czyli chcę czerpać z Jego mądrości i z Jego miłości. Najbardziej. Jak ludzie będą mnie wspierać, no bo drugi krok, przejście z drugiego do trzeciego kroku nie, nie sprawia, że drugi rok znika. Drugi krok znika. Nie no. Korzystam z pomocy też ludzi, tej siły większej niż ja sam. Ale z ich pomocą i mądrze by z ich pomocy idę do tej siły jeszcze większej, do tej siły właśnie najwyższej, czyli do Boga. Choćbym.. Co jest jasne, go jeszcze na razie ciągle jeszcze nie dojrzale rozumiem, nie do końca. Ale już powtarzam, to jest rozstrzygające tutaj, na tyle już rozumie Boga, na tyle już dobrze, że wiem, że to jest ktoś taki, komu warto zawierzyć moją wolę i moje życie. To, to już muszę rozumieć, że to jest ktoś taki. Więc to nie jest policjant, to nie jest sędzia, to nie jest ktoś, kto się na mnie obraził, Ktoś, kto sobie ze mnie kpi, czy kto mnie już przekreślił, na, tam z litości jeszcze może słuchać moich modlitw. Nie, to jest przyjaciel, który spełnia przynajmniej dwa warunki. Mnie kocha i mnie rozumie. Rozumie i kocha. I dlatego wie, jak mi pomóc. No bo jak Ciebie kocham i Ciebie rozumiem, to, to Ci wiem, jak pomóc. Jak Ciebie kocham, ale Cię nie rozumiem, no to też nie da wiedzieć, jak Ci pomóc. Będę miał dobrą wolę, ale to za mało. A Bóg mnie świetnie no, najbardziej kocha we wszechświecie nad życiem, Dlatego od tego zacząłem. I, I mnie świetnie rozumie na wylot. Rozumie nie tylko, co robię, gdzie błądzę na przykład, ale też jakie są mechanizmy tego, tego błądzenia. Skąd się to bierze? Może nie z mojej winy, może z przeszłości z rad. Świetnie to rozumie. Świetnie. Więc to jest ktoś, kto jest dużo lepszy od wszystkich. Specjalistów świata i wszystkich grup samopomocy łącznie, razem wzięte. Więc U nich robię drugi krok, odbijam się od tej silności, żeby nie wpaść w rozpać, ale żeby pójść już bardzo w górę, od mi to od rana, no to, to właśnie jest spotkanie z Bogiem, któremu, którego miłość i mądrość już na tyle odkryłem, na tyle, że powierzam mu moją wolę i moje życie. Jutro we Świętej, bo zacznijmy od mszy, powiem, jak się z tym Bogiem pojednać, bo w krogach o tym nie ma, wprost, więc, yy, że na Mszy Świętej będzie refleksja, która będzie dokończeniem trzeciego kroku,